Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 23. Jest poniedziałek 30 marca. Zaczynamy magazyn Ewa Worobiec. Zapraszam. A u nas na początek za niecałe dwa tygodnie wybory parlamentarne na Węgrzech mogą zmienić scenę polityczną w tym kraju, a w tle polskie wątki. Dobre i złe informacje dla kierowców. Od jutra tanieje paliwo. To ta dobra, a zła dla amatorów wyścigów. Można już za to stracić prawo jazdy. Podpisy policzone. Będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta. Suma wydarzeń. Zaczynamy od politycznej burzy na krajowym podwórku, choć z węgierskim premierem w tle. Rządzący uderzają w Prawo i Sprawiedliwość za zaangażowanie w kampanię wyborczą na Węgrzech. Jarosław Kaczyński otwarcie poparł Wiktora Orbana i jego partię przed wyborami zaplanowanymi na 12 kwietnia. Czy to tylko gest politycznej solidarności, czy może próba wpływu na zagraniczną scenę polityczną? Sprawa budzi emocje, a szczegóły z nami Haufa Bisiak. Łukasz Osmalak z Polski 2050 nie rozumie, dlaczego PiS wspiera Orbana, skoro ten sympatyzuje z Władymirem Putinem. Jeżeli my chcemy bezpiecznej Europy, to uważam, że współpraca z Putinem to jest zdecydowanie nie ten kierunek, w którym my powinniśmy iść. Zdaniem Mariusza Witczaka dzieje się tak, bo PiS z Orbanem łączą interesy biznesowe, a poza tym, jak dodaje poseł Koalicji Obywatelskiej, węgierski premier chroni polityków tej partii przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Orban. Moskie Węgry to dziupla dla aferzystów z spisu. Zbigniew Kuźmiuk Spis odpowiada. To jest retoryka na poziomie szkoły podstawowej. A Orban, jak dodaje, jest po prostu tym, który dobrze diagnozuje problemy Unii Europejskiej. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Wsparcie prezesa Prawa i Sprawiedliwości dla węgierskiego szefa rządu nie dziwi. Tak komentował w audycji Stan Dnia Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Prezes Kaczyński też jest zapatrzony w Donalda Trumpa. Dosyć długo trzymał na takim chłodnym dystansie Wiktora Orbana, również jak PiS rządził. Ze względu oczywiście na tę osentacyjną prorosyjskość i miłość do Władimira Putina Wiktora Orbana. Mówił Roman Imielski z Gazety Wyborczej. Już za niecałą godzinę wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące cen paliw rząd wprowadza maksymalne stawki na stacjach. I tak za benzynę bezołowiową 95, kierowcy zapłacą najwyżej 6 zł i 16 groszy za litr, a za olej napędowy 7 zł i 60 groszy. Ekonomista Adam Ruciński mówił na antenie polskiego Radia 24, że decyzja rządu jest uzasadniona, choć może to mieć swoje konsekwencje. Niższe wpływy z podatków jak podkreśla, mogą oznaczać większą dziurę w budżecie państwa. I Teraz państwo mówi tak, będzie pobierać mniej pieniędzy do naszego wspólnego budżetu, żeby cena paliwa była tańsza. Ale teraz tak, my jako obywatele, owszem, zapłacimy mniej za tę benzynę czy ropę, ale z drugiej strony do budżetu wpadnie mniej. No ktoś na tym skorzysta, skorzystają na tym tak na samym końcu producenci. Ekspert mówił również, że Polska powinna się uniezależniać od paliw kopalnianych, żeby w przyszłości unikać takich sytuacji. Wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem wpływa na wzrosty cen ropy na świecie. A dzieje się tak dlatego, że Teheran blokuje zatokę Ormus, która jest kluczowa dla transportu tego surowca. Prezydent wciąż nie ogłosił decyzji w sprawie ślubowania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W piątek rzecznik głowy państwa zapowiadał, że Karol Nawrocki odniesie się do tej kwestii po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, ta już się zakończyła, ale decyzji nadal nie ma. Wiceszew kancelarii prezydenta Adam Andruszkiewicz mówił na antenie polskiego Radia 24, że sprawa wymaga jeszcze analiz. Mateusz Sabat, ekspert do spraw wizerunku politycznego i marketingu, podkreślał na naszej antenie, że Spór wokół Trybunału od lat dzieli Polaków i bywa trudny do zrozumienia dla szerokiej opinii publicznej. To jest też kwestia, gdzie mamy bardzo dużą polaryzację, to znaczy wyborcy rządu są zdecydowanie za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 Annę Korwin-Piotrowską, Dariusza Szostka i Magdalenę Będkowską odrzucono natomiast kandydatów prawa i sprawiedliwości. Apel o pokój i jednocześnie deklaracja gotowości do obrony. Premier Donald Tusk podczas świątecznego spotkania z żołnierzami w Warszawie zwrócił się do światowych przywódców o odpowiedzialność i unikanie konfliktów. Podkreślił przy tym, że Polska jest przygotowana, by odeprzeć ewentualną agresję. Donald Tusk apelował do światowych przywódców o pokój, podkreślając jednocześnie, że jesteśmy w stanie obronić się. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Były świąteczne piosenki i święcenie. Prosimy Cię, pobłogosław nas wszystkich tutaj obecnych oraz te pokarmy. Ale też życzenia z dalekich polskich misji. Żołnierze polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Gładają najserdeczniejsze życzenia. Być może to jest ten czas pogłębionej refleksji. Mówił premier Donald Tusk. Dla wszystkich wielkich tego świata zastanówcie się, czy wojna jest dobrym rozwiązaniem. Wojna nie może być kaprysem polityków. A szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, jaką cenę płacą polscy żołnierze za nasze bezpieczeństwo w sojuszach. Wczorajszy dzień i ranny polski żołnierz w Libanie pokazuje, jakie to jest poświęcenie. Przedstawiciele rządu przekonywali, że Polska jest gotowa bronić swojego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A ważny element wzmacniania bezpieczeństwa właśnie trafił na orbitę. Dokładnie o 13.02 czasu obowiązującego w Polsce wystrzelono kolejne dwa polskie satelity wojskowe konstelacji Polaris. Zostały opracowane dla Wojska Polskiego w ramach programu Mikrosar. Start odbył się z bazy Vandenberg w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych na pokładzie rakiety Falcon 9 w ramach misji Transporter 16. Przemysław Lis. Sprzęt, który dziś został wystrzelony w kosmos ma dostarczać bardzo szczegółowych danych wywiadowczych i wykonywać zdjęcia radarowe bardzo wysokiej rozdzielczości, mówi podpułkownik Anna Żuchowska z Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych. Są to nasze oczy, które mogą obserwować wskazane przez nas teren, zarówno poprzez chmury, jak i w warunkach dzienno-nocnych. Więc to nam daje praktycznie możliwość zobrazowania określonego przez nas odcinka wszędzie na globie. Sprzęt, który dziś trafi na orbitę, pracę rozpocznie za kilka dni i tym samym dołączy do pierwszego polskiego satelity wojskowego, który w kosmos wystrzelony został 28 listopada ubiegłego roku, a kilka dni później, bo 2 grudnia, wykonał pierwsze zdjęcia z orbity. Jeśli wszystkie testy pójdą zgodnie z planem, wkrótce cała konstelacja Polaris będzie pracować pełną parą. Przemysław Lis, Polskie Radio. W maju MON podpisał umowę na dostawę siłom zbrojnym trzech satelitów radarowych z opcją zakupu kolejnych w ciągu roku. Suma wydarzeń. Informacje ze świata. Wciąż napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Sojusz Północnoatlantycki potwierdził zestrzelenie pocisku wystrzelonego z Iranu. Kwatera główna NATO poinformowała, że przechwycona rakieta zmierzała w kierunku Turcji. Wcześniej tamtejsze Ministerstwo Obrony przekazało, że pocisk naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Beata Płomecka.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 Beata Płomańska, Polskie Radio Bruksela. Donald Trump przekonuje, że jest szansa na porozumienie z Teheranem. Na pokładzie Air Force One mówił dziennikarzom, że Stany Zjednoczone prowadzą z Iranem zarówno rozmowy bezpośrednie, jak i pośrednie, a nowi irańscy przywódcy, jak podkreślił, wykazują się rozsądkiem. Myślę, że zawrzemy z nimi umowę. Jestem tego pewien, choć możliwe oczywiście, że do tego nie dojdzie. Ale mamy już zmianę przedstawicieli reżimu, bo część z wcześniejszych, najważniejszych władz została zdziesiątkowana. Wszyscy wyginęli. Kolejni, którzy przyszli później, też są już prawie martwi. Ci, z którymi teraz mamy do czynienia, są innymi ludźmi niż ktokolwiek wcześniej. To zupełnie inni ludzie, którzy wydają się być o wiele bardziej rozsądni. Tymczasem tysiące żołnierzy z elitarnej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 Rosja traci prawie 2,5 miliona baryłek ropy dziennie w wyniku regularnych ataków ukraińskich dronów na terminale naftowe w rejonie Petersburga. Ekspert wojskowy Jan Matiejew mówił o tym w niezależnej telewizji Deszcz. Od tygodnia Ukraińcy uderzają w instalacje paliwowe w portach nad Bałtykiem, w tym w Ustłudze i Primorsku. Od kilku dni strażacy walczący z pożarami wywołanymi przez ataki bezzałogowców próbują opanować rozległe zniszczenia. Maciej Jastrzębski. Mieszkańcy Petersburga skarżą się na docierający do aglomeracji dym i nieprzyjemny zapach. Ekspert wojskowy Jan Matwiejew tłumaczy w niezależnej telewizji deszcz, że ukraińskie uderzenia mają na celu ograniczenie rosyjskich możliwości wydobycia i eksportu ropy. Problemy z, problemy z rozładunkiem ropy i produktów nie, ropopochodnych nie, prowadzą nie, do utraty pieniędzy, ale także bo mogą bo wymusić bo na za producentach za ropy wstrzymanie wydobycia nie, surowca. Nie, to nie, prowadzi nie, do to to to przestojów i ocenia to się to straty to w to przybliżeniu to na 2,5 miliona baryłek ropy dziennie. 2,5 miliona w dzień. Wcześniej dziennikarze niezależnych i zachodnich mediów oszacowali, że Rosja w wyniku ukraińskich ataków czasowo straciła prawie 40% mocy przerobowych w przemyśle paliwowym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Suma wydarzeń. W Krakowie szykuje się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miasta. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie zakończyło liczenie podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie głosowania. Wymagana liczba ponad 58 tysięcy podpisów została przekroczona, a to oznacza, że referendum najprawdopodobniej odbędzie się w najbliższym czasie. Paweł Pawlica.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 Pod naporem śniegu zawalił się dach jednego z pustostanów przy ulicy Kasprusie w Zakopanem. Do zdarzenia doszło przed południem. Na miejscu interweniowała zakopiańska straż pożarna i policja. Na szczęście nikt nie został poszkodowany ani w budynku, ani w pobliżu. Nie było osób. Śniegu w Zakopanem nadal przebywa. Miejscami zalega już kilkadziesiąt centymetrów. A według prognoz sytuacja nie poprawi się w najbliższym czasie. Jutro spodziewany jest kolejny kilkunastocentymetrowy opad. Od dziś srogie kary dla kierowców motocykliści złapani na jeździe na jednym kole i kierowcy samochodów świadomie wprowadzający pojazd w poślizg stracą prawo jazdy na trzy miesiące. Poza utratą uprawnień grozi im także wyższa grzywna. Zdaniem Macieja Bednika z Automobil Klubu w Wielkopolsce zaostrzenie kar dla tak zwanych drifterów było potrzebne i może pomóc policji w rozbijaniu grup, które urządzają nielegalne uliczne wyścigi. Od wielu lat policja organizuje nazywane przez właśnie tych miłosników jazdy naloty czy najazdy na organizatorów tych wspólnych driftowych w cudzysłowie spotkań. Zaczyna to działać, zaczyna przynosić efekty. Wysokie kary, zatrzymywanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych przynosi skutek. Na podstawie obowiązujących regulacji policja może także konfiskować pojazdy biorące udział w nielegalnych wyścigach, jeśli wątpliwości mundurowych budzi na przykład ich stan techniczny. Oddziały ginekologiczno-położnicze i neonatologiczny szpitala powiatowego w Nowej Dębie zostaną zamknięte. Decyzje podjęły zarządzające placówką władze powiatu tarnobrzeskiego. Jak poinformował dyrektor Marek Gronkowski, utrzymanie porodówki w ubiegłym roku przyniosło szpitalowi straty sięgające kilkunastu tysięcy złotych dziennie. A na samym oddziale rodzi się za mało dzieci, by zapewnić pacjentkom odpowiednią opiekę według standardów NFZ. To jest około 320 porodów rocznie. Ten próg bezpieczeństwa w tej chwili jest już podniesiony do 600 porodów rocznie. Próg powiedzmy 600 porodów daje jakąś rękojmię małej ilości zdarzeń niepożądanych, związanych z porodem, później z prowadzeniem dziecka nowonarodzonego. Starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek przekazał, że zadania, które w tej chwili pełni nowodemska porodówka przejmie oddział ginekologiczny Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg w tej chwili jest w o wiele lepszej sytuacji. Przede wszystkim jest szpitalem, który posiada drugi stopień referencyjności, więc może prowadzić ciąże skomplikowane, może prowadzić ciąże mnogie. Poziom usług medycznych na tym oddziale jest po prostu wyższy. Porodówka według wstępnych ustaleń ma zostać zlikwidowana do końca maja. W jej miejsce ma powstać tzw. oddział ginekologii jednego dnia, gdzie byłyby wykonywane krótkie operacje i zabiegi niewymagające dłuższej hospitalizacji. Suma wydarzeń, informacje sportowe. To już jutro mecz o wszystko. Reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra w Sztokholmie ze Szwecją o awans do Mistrzostw Świata. Dla Jana Urbana będzie to ósmy mecz w roli selekcjonera. Do tej pory pięć spotkań wygrał, dwa zremisował, ale jak przyznał trener to nie statystyki są najważniejsze. Mamy swoją strategię na to spotkanie. Czy ona e, nam przyniesie sukces zobaczymy. Zawsze uważałem, że reprezentacja Szwecji na papierze to najsilniejsza reprezentacja i mówiłem o tym, o tym otwarcie. Z tego względu, że grają na własnym boisku, mogą mieć delikatną przewagę i przez to są faworytem. Natomiast jeśli chodzi o potencjał jednej i drugiej drużyny, on jest bardzo, bardzo wyrównany. Historia przemawia na korzyść naszych rywali, którzy na własnym terenie z Polską przegrali tylko dwa razy w 1922 i 1930 roku. Jan Urban podkreśla, że zna siłę rywali, ale przyznaje, że wie jak ich pokonać. Trener, który trenuje w tym przypadku reprezentację, myśli o tym, żeby drużyna robiła progres. Ja na tym się skupiam. Wydaje mi się, że jako cały zespół poprzez te eliminacje byliśmy w różnych momentach i ten progres moim zdaniem jest zauważalny. Początek meczu Szwecja-Polska jutro o 20.45. Suma wydarzeń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 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy rusza z zakupami dla szpitali. Już podpisano pierwsze kontrakty na sprzęt medyczny dla placówek dziecięcych. To efekt ostatniego, 34 finału WOŚP, podczas którego udało się zebrać ponad 263 miliony złotych na gastroenterologię dziecięcą. Wiceprezes Fundacji, profesor Bogdan Maruszewski podkreśla, że nowy sprzęt pozwoli szybciej diagnozować i skuteczniej leczyć najmłodszych pacjentów. Dzieci są przez to bezpieczniejsze. Kupujemy sprzęt absolutnie najnowocześniejszy, kupujemy sprzęt innowacyjny, często ten, na który systemu Państwa jeszcze nie stać. W związku z tym wprowadzamy te najnowsze urządzenia i tak, na odpowiedź na Państwa pytanie, czy dzieci się mogą czuć bezpieczniejsze, na pewno tak, zarówno w zakresie diagnostyki, jak i leczenia chorób przewodu pokarmowego z pewnością tak. Prezes Fundacji Jerzy Owsiak powiedział, że sprzęt kupiony w ramach pierwszych czterech kontraktów powinien trafić do wybranych placówek już latem. Pamiętajcie także, że kiedy przyjeżdża urządzenie do każdego szpitala, my dbamy o to, aby miało zapas części materiału zużywalnych. Nieraz nawet na pół roku, a nieraz nawet na rok, aby nie zaskoczyło to nikogo. I przypominam po raz kolejny i bardzo twardo, i ten sprzęt jest własnością szpitala. To szpital serwisuje, to szpital powinien się rozlicza całej pracy tego urządzenia. Profesor Jarosław Kierkuś z Kliniki Gastroenterologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie mówi, że ten sprzęt pomoże też lekarzom. To jest ogromna radość i możliwość korzystania z najlepszego sprzętu, najwyższej jakości i widzimy jak to pomaga tym pacjentom. Ci pacjenci nie muszą być wysyłani do klinik dla dorosłych, będziemy w stanie samodzielnie wykonywać to w szpitalach pediatrycznych. W tegoroczny finał włączyło się też Polskie Radio. Można było wylicytować udział w audycji strefa wpływu prowadzonej przez dziennikarzy politycznych Polskiego Radia czy komentowanie meczu piłkarskiego z dziennikarzami radiowej jedynki. A 35. przyszłoroczny finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.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 To jest wieczór w Polskim Radiu 24. Ja tylko przypomnę, jest 21 minut już po godzinie 23. I przypominam o tym dlatego, że zmieniliśmy czas. Wieczory znów są krótsze, światło zostaje z nami na dłużej, a poranki przez chwilę wydają się do trochę trudniejsze. W weekend przestawiliśmy zegarki i spaliśmy o godzinę krócej. To drobna zmiana w kalendarzu, ale dla wielu osób odczuwalna jeszcze przez kilka najbliższych dni. Rozregulowany rytm snu, zmęczenie, trudności z koncentracją a jednak z każdym kolejnym dniem organizm powoli się dostosowuje, a my zaczynamy korzystać z jasnych popołudni. Co dalej? No, w praktyce nic się nie zmieni. Nadal będziemy funkcjonować według systemu zmiany czasu dwa razy w roku. Wiosną na letni, i jesienią na zimowy. Choć temat powraca regularnie i budzi spore emocje, decyzje na poziomie europejskim wciąż nie zapadły. Z jednej strony pojawiają się argumenty o oszczędności energii i lepszym wykorzystaniu światła dziennego, z drugiej głosy o negatywnym wpływie na zdrowie i codzienne funkcjonowanie. Mimo, że Zdecydowana większość Europejczyków opowiada się za zniesieniem zmiany czasu, a Komisja Europejska już w 2018 roku zaproponowała odpowiednie przepisy. Państwa członkowskie nie osiągnęły porozumienia. Spór dotyczy nie tylko samej zasadności zmiany czasu, ale też tego, który czas, letni czy zimowy, miałby obowiązywać na stałe. To decyzja, która wpływałaby na gospodarkę, transport, a nawet relacje międzynarodowe. I o tym z Brukseli Beata Płomecka. Od niemal dekady trwa w Unii dyskusja o możliwej likwidacji zmiany czasu. Co pół roku padają pytania, co dalej? Wywołują już one znudzenie w Komisji Europejskiej. Jej rzeczniczka Anna Kajza-Itkonen znowu była o to teraz pytana. I najpierw wzięła głęboki oddech, zanim odpowiedziała, że piłka jest po stronie państw członkowskich, a te nie mogą się porozumieć. W tej sprawie na unijne kraje naciska Parlament Europejski i też co pół roku organizuje debaty. Podczas jednej z nich europoseł z Francji Julian Leonardelli przypomniał, że osiem lat temu w konsultacjach wypowiedzieli się Europejczycy. Prawie pięć milionów osób wzięło udział i zdecydowana większość chciała likwidacji zmiany czasu. Co się stało? Nic. A Parlament Europejski już w 2019 roku poparł zdanie większości, podkreślał szwedzki europoseł Johan Danielson. Europa potrzebuje decyzji. Obywatele na nią czekają, szczególnie młodzi, osoby chore, starsze. Europa nie może się konsultować ciągle, musi działać. Zmianę czasów wprowadzono, by zaoszczędzić energię elektryczną, ale dziś nie ma już to tak dużego znaczenia. Zmiany są uciążliwe, podkreślał estoński europoseł Juri Ratas. Zmiana czasu Zaburza naturalny rytm człowieka, powoduje spadek nastroju, obniża wydolność, wzrasta ryzyko wypadków drogowych. Ale choć te argumenty przemawiają do unijnych krajów, to nie ma wśród nich zgody na jaki czas się zdecydować, czy letni, czy zimowy. Większość państw chciałaby pozostać przy czasie letnim. Kraje na północy wolałyby zimowy, a te na południu Europy właściwie nie chciałyby żadnych zmian. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Dlatego na razie pozostaje nam przyzwyczaić się do jaśniejszych wieczorów i krótszych nocy. Mnie to akurat odpowiada. Wiosna i tak robi swoje dni. Na szczęście stają się coraz dłuższe, niezależnie od decyzji polityków. A my trochę zaspani, ale z nadzieją na więcej słońca po prostu idziemy dalej. I tym akcentem dobijamy do końca naszego spotkania. Program przygotowali Kamila Kuzar i Rafał Roślik. Zrealizowali Dawid Twardziak i Eldar Podorenko. A żegna się z państwem Jarema Jamrożek. Do usłyszenia ante na antenie Polskiego. Radio 24, proszę zostać z nami. Powtórka programu. Twoje pieniądze. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Twoje Pieniądze. Dzisiaj będziemy kontynuować rozmowę o rozliczeniu podatkowym z podatku dochodowego od do osób fizycznych za 2025 rok i będziemy kontynuować rozmowę o drukach i dokumentach, które trzeba składać właśnie, aby się prawidłowo rozliczyć. Moim gościem jest Pani Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka do spraw księgowo-podatkowych. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. My rozmawiałyśmy swego czasu o tym, jakie druki trzeba wypełniać, jakie druki trzeba dołączać, jeżeli chcemy zawrzeć większą ilość informacji w naszych zeznaniach podatkowych. Rozmawiałyśmy też o terminie i, i o tym, w jaki sposób i na jakich drukach rozliczają się osoby zależnie od formy zatrudnienia. A dzisiaj chciałam Panią zapytać też o o to, że trzeba poinformować Urząd Skarbowy o pewnych dodatkowych kwestiach. A jedną z tych dodatkowych i dosyć istotnych kwestii jest ewentualna zmiana adresu czy numeru rachunku bankowego, jakichś innych danych kontaktowych. Tak jak powiedziałam dosyć ważnych, bo w praktyce ma to spore znaczenie, to prosiłabym o wyjaśnienie dlaczego ma to znaczenie, no i w jakiej formie to będziemy zgłaszać. Oczywiście jeżeli chodzi o kwestię znaczenia tych danych, no to adres zamieszkania podatnika będzie decydować od tego, jaka będzie właściwość Urzędu Skarbowego, bo właśnie po tej właściwości Urzędu Skarbowego będziemy określać to, do jakiego urzędu mamy złożyć daną deklarację, dane zeznanie. Natomiast w przypadku danych w zakresie rachunku bankowego, jeżeli taki rachunek wskazujemy do Urzędu Skarbowego, to na ten rachunek bankowy urząd oczywiście może nam zwrócić ewentualnie nadpłacony podatek. No i właśnie w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, w tym zakresie zgłoszenia za pośrednictwem formularza ZAP3 dokonujemy. Jest to właśnie druk, który służy nam do aktualizacji tych danych kontaktowych podatnika, zgłoszenia adresu zamieszkania, danych w zakresie rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty. Więc jeżeli jakiekolwiek z tych danych się zmieniają i chcemy mieć pewność, żeby te dane były aktualne w Urzędzie Skarbowym, no to osoby fizyczne, które działalności nie prowadzą, właśnie taki formularz ZAP3 mają możliwość złożyć. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z podatnikiem, który jest również osobą fizyczną, ale prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, no Tutaj najłatwiejszym sposobem na aktualizację tych wspomnianych danych jest oczywiście aktualizacja wniosku CIDG1. A proszę powiedzieć teraz, jak to tak fizycznie, to znaczy czy my te druki znajdziemy wszystkie na stronie Ministerstwa Finansów, czy możemy je po prostu wrzucić, że tak powiem popularnie mówiąc w Google i po prostu też znajdziemy, czy to też będzie dobry druk, bo tu czasami ludzie mają wątpliwości, czy też no, iść do Urzędu Skarbowego. To znaczy tak, na pewno na stronie Ministerstwa Finansów mamy aktualne druki, które też no są przyporządkowane do konkretnego roku, za który rok te druki obowiązują. Natomiast jeżeli chodzi o takie potoczne googlowanie tych, tych druków, to też warto weryfikować właśnie, czy jest to druk, który aktualnie obowiązuje. Druki bardzo często się zmieniają. Czy to właśnie mm, druki zeznanych rocznych, czy inne druki, które obowiązują w tej komunikacji z urzędami. Więc, jeżeli już googlujemy te druki i chcemy je wydrukować i złożyć w urzędzie, no to w tym przypadku warto sprawdzić na stronie ministerialnej, czy w prawym dolnym rogu ten numer druku jest właściwy właśnie dla danego roku podatkowego. No oczywiście, jeżeli będziemy składali osobiście w urzędzie dany, dany druk i byłby on nieprawidłowy, byłaby to nieprawidłowa wersja formularza, no to urzędnik nas oczywiście o tym poinformuje. Natomiast jeżeli wyślemy już korespondencyjnie taki druk, no to w tym przypadku tutaj byłaby już Wdzięczność uzupełnienia Jasne. na tym właściwym druku tych danych. Jasne, a proszę teraz powiedzieć, bo my już jesteśmy w takim terminie, kiedy się realnie rozliczamy, ale wcześniej jeszcze powinniśmy byli dostać od naszego pracodawcy, czy też od kilku naszych pracodawców, takie druki PIT-11, gdzie tam te nasze dochody, przychody są wskazane. No to teraz co zrobić, kiedy ich nie otrzymaliśmy? Pracodawcy u którego byliśmy zatrudnieni na etacie czy umowie cywilnoprawnej, tak. do końca stycznia ma obowiązek przekazać PID-11. Akurat w tym roku ten termin przypadał 2 lutego z uwagi właśnie na dzień wolny od pracy 31 stycznia. A do końca lutego ma obowiązek przekazać nasz swojemu pracownikowi właśnie ten PID-11. No i oczywiście ten PID-11 powinien otrzymać pracownik. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że nawet jeżeli takiego pid do końca lutego nie otrzymamy, ale od 15 lutego teoretycznie ministerstwo przyjmuje już zeznania roczne. Mhm. Tak. no to jeżeli pracodawca taki PIT 11 przekazał do Urzędu Skarbowego do tego 2 lutego bieżącego roku, to w tej usłudze twój PIT te dane z tego PITu nam się zaczytają. Mhm. Ehm, Czyli po, po prostu chodzi o to, to że jeżeli ktoś rozlicza się przez internet, to w tak. zasadzie nie musi się tym stresować. Rozliczy się bez fizycznie Dokładnie. tych PITów 11. No a teraz zapytam, jaki dróg dostają emeryci, czy wszyscy je dostają i czy, gdyby ktoś znowu nie dostał takiego druku, to e, powinien okay. iść do krusu albo ZUS-u? Tutaj więcej osób może się niepokoić. No, kwestia wieku też. Jasne. W przypadku emerytów i rencistów e, otrzymują one z ZUS-u bądź z krusu, w zależności od tego, pod jaką instytucję podlegają. Formularz PIT 40a bądź formularz PIT 11a. I te formularze również są przekazywane do końca, do końca lutego i będą otrzymywać je wszystkie te osoby, w które, danym, które w danym roku mm, otrzymywały emeryturę bądź rentę. Jeżeli emeryt lub rencista nie otrzymał takiego dokumentu, no to oczywiście powinien się bezpośrednio zgłosić do ZUS-u bądź, bądź Krusu, a nie do Urzędu Skarbowego, tak jak na przykład w przypadku podatnika, który PIT-u 11 od pracodawcy nie, nie otrzymał. Więc jak najbardziej, jeżeli druk, druku nie otrzymaliśmy, to możemy zgłosić się do naszej instytucji, pod którą podlegamy i wtedy oczywiście to jest najszybsza droga, żeby wyjaśnić tą, tą kwestię. A czy zeznanie może za nas złożyć inna osoba? No na przykład znajomy, bo że księgowy może to wiemy, ale inna osoba? jak najbardziej, zeznanie podatkowe może złożyć przez nas, za nas inna osoba, na przykład ten wspomniany znajomy, oczywiście pod warunkiem, że będzie ta osoba posiadała odpowiednie pełnomocnictwo. No i jeżeli taka osoba będzie chciała złożyć nasze zeznanie na przykład własnym podpisem kwalifikowanym elektronicznie, no to powinno otrzymać pełnomocnictwo UPL1. Natomiast jeżeli ten znajomy zaniesie do urzędu nasze mhm. zeznanie, które będzie przez nas odręcznie podpisane, no to w tym przypadku on nie działa jako tak, nasz, nasz pełnomocnik, tak, tylko po prostu w dziale podawczym to nasze zeznanie, to nasze zeznanie składa. Yes. Natomiast jeżeli ten nasz znajomy miał, miałby działać w naszym imieniu, no to w tym przypadku już można byłoby złożyć pełnomocnictwo mm -hmm. szczególne PPS-1, które właśnie upoważni tego naszego znajomego do złożenia tego konkretnego zeznania podatkowego w naszym imieniu. I dziękuję bardzo za rozmowę. Pani Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka do spraw księgowo-podatkowych, była naszym gościem. Dziękuję, Pani. Dziękuję.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 Wtórka programu. Reklama. Ależ. Się...